Znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie najpierw. Urodziłem się, się w Małgini w 1937 roku, w lipcu, znaczy w po, połowie lipca, w drugiej połowie lipca właściwie, yy, dokładnie yy, 17 lipca. Może o sobie na początek. Czy są jakieś pytania? Serdecznie witam Państwa w kolejnym podcaście. Dzisiaj, mówię troszeczkę ciszej, bo jesteśmy w Belfaście głęboko pod wodą. albo głęboko pod wodą. E, witamy w kolejnym podcaście. Dzisiaj będzie, będzie o takim statku, a, a dokładnie, powiem dokładnie za chwilę, znajdujemy się teraz, o słyszeli moi drodzy, zawsze przed chwilą dzwon kolejny, znajdujemy się w, w City Hall w Belfaście gdzie akurat jest wystawa poświęcona... Tytanikowi. Tytanikowi. Mówimy ciszej, bo tu na wystawie tak w miarę spokojnie jest. A podcast numer kolejny. Zatem zapraszamy na morsko-podwodno-statkowy podcast pod hasłem My Heart Will Go On. Tak. tak. Yy, Celina Dionowa. Zatem witamy z Belfastu, witamy um, z bardzo, bardzo ciekawej wystawy, którą przybliżymy Wam, drodzy słuchacze, jaki przybliżymy los tego, co już na dnie od 95 lat. Zatem zapraszamy na podcast pod tytułem My Heart Will Go On. <gryw>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 Dochodziła godzina 23, gdy do kabiny radiotelegrafisty na amerykańskim statku Californian, płynącym z Londynu do Bostonu, zajrzał kapitan Stanley Lord. Coś nowego? Nie, sir. Mesabi nadał ostrzeżenie o górach lodowych. Płyną 200 mil przed nami. Przesłałeś dalej? Tak jest. Potwierdzili odbiór z Titanica. Są kilkadziesiąt mil na północ od nas. I co przekazali? No, żeby im głowy nie zawracał. I tak mają dużo roboty. No cóż, to wielki Titanik. My zastopowaliśmy maszyny. Idź spać. Radiotelegrafista wyłączył aparaturę i poszedł do Kajuty, nie przewidując, że tej nocy łączność radiowa na coś jeszcze się przyda. Kapitan też poszedł spać. Na mostku czuwała wachta, wypatrująca strasznych gór lodowych, jakie o tej porze roku w tym rejonie Atlantyku spotkać można było często. Zagrożenie było tym większe. Że noc była pochmurna, a widoczność nie najlepsza. Dlatego kapitan kazał zatrzymać maszyny. Ryzyko było zbyt duże, a nie istniały powody, aby je podejmować. W tym czasie Titanic płynął z prędkością 22 węzłów. Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z. Radiotelegrafiści Titanika oficerowie Jack Phillips i Thomas Bright. Rzeczywiście mieli pełne ręce roboty. Pasażerowie zasypywali ich depeszami, gdyż jedną z atrakcji rejsu była możliwość wysyłania z pokładu pozdrowień. Zaś z lądu nadchodziły drogą radiową informacje dla pokładowej gazetki Atlantic Daily Bulletin, drukowanej w okrętowej drukarni, dzięki czemu pasażerowie przez cały rejs mogli śledzić wydarzenia na świecie. Na sygnały uważajcie na góry lodowe nikt nie zwracał uwagi. O godzinie 22.00 na mostku służbę przejął pierwszy oficer Mardok. Od jego decyzji miał zależeć los ponad 2000 pasażerów wielkiego statku. Wiedział oczywiście, że znajdują się w niebezpiecznym rejonie Atlantyku, ale polecił utrzymać prędkość 22,5 węzła, to jest ponad 41 km na godzinę. Zapewne takie polecenie otrzymał od kapitana lub nawet armatora. Titanic miał zachwycić świat ogromnym luksusem i nowoczesnością. Szybkość przebycia Atlantyku też się liczyła, gdyż Titanic chciał zdobyć piękne trofeum, błękitną wstęgę, przyznawaną za najszybsze pokonanie oceanicznej trasy z Liverpoolu do Nowego Jorku. Ta nagroda od 1907 roku należała do załogi statku Mauretania, który rozwinął średnią prędkość 27 węzłów. Nie chodziło oczywiście o sportową rywalizację. Błękitna wstęga była wspaniałym chwytem reklamowym, który przysparzał liniom oceanicznym wielu pasażerów. Nic więc dziwnego, że po sukcesie Mauretanii właściciel linie żeglugowej Canard Line zabrały konkurentom ogromnie wielu pasażerów. Wśród przegranych znalazły się linie żeglugowe White Star Line. Broniąc swojej pozycji odpowiedziały budową największych statków pasażerskich, jakie nosiły morza. Olimpika o pojemności ponad 45 tysięcy BRT, zwodowanego w 1911 roku i tuż potem jeszcze większego Titanika. Ten parowiec o długości prawie 260 metrów i szerokości 28 metrów miał ponad 46 tysięcy ton rejestrowych. Tyle, że nie rozwijał zbyt dużej prędkości, gdyż mógł osiągnąć tylko 21 węzłów. Jednakże luksus i bezpieczeństwo, jakie armator zaproponował pasażerom, miały usunąć niedogodność spędzenia na oceanie kilkunastu godzin więcej niż w kabinach Mauretanii. Restauracja, bary, sala balowa, kino, basen, nadzwyczaj wytwornie umeblowane kabiny pierwszej klasy ściągnęły najmożniejszych tamtego świata. Bilety na pierwszy rejs Titanica wykupił John Jacob Astor, właściciel kilku wielkich hoteli w centrum Nowego Jorku. Izydora i Nathan Straussowie, właściciele wielkiego nowojorskiego domu towarowego Macy's. Harry Elkins Widener, wnuk amerykańskiego magnata transportowego. Oraz Daniel Guggenheim, przemysłowiec, właściciel wielu kopalń i największej amerykańskiej firmy metalurgicznej. Dla tych ludzi zawrotna kwota 4350 dolarów, co odpowiada dzisiejszym 100 000 dolarów, jakie musieli zapłacić za kabinę pierwszej klasy, nie była ceną wygórowaną, skoro mogli uczestniczyć w historycznym przedsięwzięciu i otrzymywali gwarancję pełnego bezpieczeństwa. Titanik wzbudzał zaufanie już samym wyglądem, wysmukłą sylwetką z czterema wysokimi kominami, ogromem kadłuba. Nie bez znaczenia był fakt, że okręt powstał w irlandzkiej stoczni Harland and Wolf, która wcześniej budowała Olimpika zaś nad konstrukcją wielkiego liniowca czuwał osobiście właściciel William James Peary, mający ogromne doświadczenie jako że pracę w przemyśle stoczniowym rozpoczął w 1862 roku To za jego radą konstruktorzy irlandzkiej stoczni wprowadzili rozwiązania, które miały uczynić ten piękny statek niezatapialnym Kadłub podzielono na 16 sekcji z wodoszczelnymi drzwiami i zalanie nawet czterech z nich nie mogło spowodować zatonięcia olbrzymiego liniowca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 Let's do it. Serdecznie witamy po raz drugi z Belfastu i na tej wystawie natknęliśmy się na jakiegoś pana. Znaczy, spytamy się, do you speak polish? Yes, yes, yes, I do. W takim razie chciałem się spytać, jak pan znajduje dzisiejszą wystawę Titanika w Belfastie? Czy się panu podoba? Pro, proszę mówić ciszej, bo, bo tutaj jest. To jestem po prostu wstrząśnięty tą wystawą. Ja nie, wie, nie, wiem, nie wiem co powiedzieć po prostu. To trzeba, to trzeba zobaczyć. Nie można tego powiedzieć słowami w tak, tak prosty i dosłowny sposób. Czy wstrząsa Pana widok tego statku, którego tutaj widzimy? Nawet są stroje, w których występowali aktorzy w czasie filmu, ale widzieliśmy też zastawę, która została wyjęta z, z wraku, ale czy wstrząsa Pana ten widok tego statku, czy tragedia tych ludzi, którzy zginęli? 705 osób zginęło. Wszystko, wszystko mnie wstrząsa, nawet, nawet te dźwigi, które budowały ten, ten statek. Nie, widziałem, przed chwilą przeszedł koło mnie Leonardo DiCaprio z tym oryginal... właśnie, właśnie, z oryginalnym stroju z filmu. Mhm. Ja nie wiem, co on w ogóle z tej robi. Znaczy, bo dzisiaj jest Znale... niedziela, i dzisiaj, dzisiaj jest sobota, i dzisiaj jest pierwszy dzień tej wystawy. Aha, dlatego, dlatego dzisiaj jest tyle oficjeli. dużo. Może był na otwarciu tak, w statku. W statku, tak. Bo nie wiedzą, moi drodzy, zobacze, e, budują replikę Titanica tutaj w Belfaście. Za jakieś 4 lata ma być gotowa. I ma płynąć podobno tylko jeden rejs do Stanów. Nie wiadomo dlaczego jeden, ale.. Bo utonie. Utonie? No. Tak jak oryginalny. Wszystko ma być tak jak w oryginale. Aha, ojej. No dobrze. Dobrze, może znajdziemy no, innych tutaj y, wycieczkowiczów. Dziękuję panu za wrażenia i poproszę, zapraszamy. Ciszej, proszę Aha, ciszej bo... ciszej, bo wystawa tak. W ogóle dzisiejszy podcast, nie wiem czy pan wie, dzisiejszy podcast ma, ma, ma tytuł My Heart Will Go On. Tak, jak Celina śpiewała. Tak. A zaintonuje pan tą piosenkę może? Nie, nie, nie. nie. nie? Jestem w głębokim tutaj szoku. Aha, aha, dobrze. Nie jestem w stanie wydobyć żadnych dźwięków mhm. poprawnie. Dobrze, to postaramy się znaleźć innych słuchaczy i interlokutorów. Dziękuję bardzo. Miał przyjechać na statek służbowo. Słuchajcie, podcastu nie tylko dla orów. Przepraszam. Na statek służbowo. Na wodzie, to się mm. <susurwanie> Every night in my dreams, I see you, I feel you, that is how I know you go on. To ma być, to pewna niespodzianka dla kapitana. Far the distance. Chodzi o to, żeby kapitan o tym nic nie wiedział. to, żeby nic nie wiedział. Let's go I hold you in my life will always grow. Susza wywarła wielkie spustoszenie. Powiedz tym katagryzmom powiedz mi. You open the door and Obywatelu, czarna plaga w dniu dzisiejszym. Oznacza całkowity zakaz kąpieli. Nie walcz z prądem. Proszę pana, czy wcale mnie nikt nie słyszał? Staraj się utrzymać na powierzchni. do mratownika. to piosenka optymistyczna, żartobliwa wesoła, z akcentami humorystycznymi. I to jest nowa koncepcja sztuki. Nikt nie zauważy twojego utonięcia. Nie rozpaczaj dziewczę. Spotkamy się w grobie. Duży proszę pana. Aż mi się chce wyjść z kina, proszę. I dokonanie. Nigdy nie wiesz, co cię czeka. Szalony podcaster, szalone pomysły, szalone tempo, szalony świat. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej. 10 kwietnia 1912 roku Titanic rzucił cumy i zaczął odchodzić od nabrzeża angielskiego portu Southampton. Ruch wielkiego kadłuba wzbudził w portowym basenie falę, która natarła na stojący przy nabrzeżu statek New York. Jego cumy nie wytrzymały i pękły jak sznurki. Uwolniony statek poddany prądom wody zaczął niebezpiecznie zbliżać się do manewrującego Titanika, grożąc uderzeniem w jego kadłub. Zapewne kolizja skończyłaby się o wiele gorzej dla mniejszego New York, jednakże pozostawiłaby fatalne wrażenie na 2224 pasażerach Titanika. Na szczęście kapitan Smith zachował przytomność umysłu i tak pokierował statkiem, że do zderzenia nie doszło. Szybko zapomniano o niefortunnym początku podróży, rozkoszując się luksusem i wrażeniami z rejsu największym statkiem świata. Po czterech dniach Titanic, przekraczając dopuszczalną prędkość o półtora węzła, znalazł się 400 mil morskich to jest około 640 km na południe od Nowofundlandii. To był najbardziej niebezpieczny rejon Atlantyku, gdyż o tej porze roku łatwo można było napotkać dryfujące góry lodowe. Kapitan umyślnie wybrał tę ryzykowną, acz najkrótszą trasę, licząc na odebranie konkurencyjnym liniom niebieskiej wstęgi. Wszystkie obliczenia wskazywały, że uda się to. O świcie 16 kwietnia mieli wejść do nowojorskiego portu. Porucznik Mardok nie miał więc nic innego do roboty, jak utrzymywać jak największą prędkość. Wiedział o zagrożeniu, ale liczył, że odpowiednio wcześniej uda się wypatrzeć gigantyczne bryły odłamujące się z lodowca Grenlandii. Niektóre miały wielkość fortepianu i nie stanowiły żadnego zagrożenia dla kadłuba Tytanika. Należało obawiać się tych największych, wynurzających się z wody na wysokość dziesięciopiętrowego budynku, gdy wielokrotnie więcej lodu kryło się pod taflą oceanu. Ich biała barwa, łatwo odbijająca poświatę księżycową oraz fale uderzające o stoki góry dawały szansę wypatrzenia niebezpieczeństwa z odpowiedniej odległości. Jednakże tej nocy ocean był spokojny jak jezioro Co utrudniało dostrzeżenie niebezpieczeństwa O 23.40 rozległy się trzy uderzenia w dzwon Na pomoście zabrzęczał telefon Łączący z bocianim gniazdem Gdzie służbę pełnił Fred Fleet Porucznik Mardok, co się tam dzieje? Przed dziobem góra lodowa, góra lodowa Porucznik Mardok zareagował szybko Lewo na burt, cała wstecz Popełnił błąd Telegraf przekazał rozkaz z mostku do maszynowni i po chwili wielkie łopaty śrub napędowych Tytanika obróciły się i zaczęły pchać strumień wody do przodu, hamując rozpędzony okręt. Jednocześnie stery sprawiły, że dziób odchylił się w lewo i okręt zaczął schodzić z kursu kolizyjnego. Zbyt wolno. Po kilku minutach silne uderzenie dało się odczuć na wszystkich pokładach. Na mostek wbiegł kapitan Edward Smith. Pierwszy, co się dzieje? Panie kapitanie... Dałem rozkaz lewo na burt i cała wstecz, ale było za blisko. Obawiam się, że uderzyliśmy w górę lodową. Kazałem zamknąć grodzie. Potwierdzam. Proszę o meldunek o sytuacji na dole. Jeszcze nie było powodu do paniki. Okręt o tak nowoczesnej konstrukcji powinien wytrzymać zderzenie, nawet jeżeli blachy kadłuba zostałyby rozdarte. Tymczasem z dołu napłynął meldunek wskazujący, że sytuacja staje się tragiczna. W burcie statku był otwór o długości około 90 metrów pompy nie nadążały usuwać setek ton wody wdzierających się do wnętrza. Tuż po północy kapitan Smith zdecydował się nadać sygnał alarmowy. Radio, nadawaj sygnał CQD. CQD to skrót od Come Quick Danger, czyli przybywajcie szybko, jestem w niebezpieczeństwie. Radio, nadawaj CQD. Uderzyłem w górę lodową. Poważne uszkodzenia. Pozycja 41 stopni, 44 minuty nord, 50 stopni, 24 minuty west. Jack Phillips, radiotelegrafista, podał pobieżnie określoną pozycję statku. Po kilku minutach uściślił ją. CQD. Uderzyłem w górę lodową. Titanic. Moja pozycja 41 stopni, 46 minut nord, 50 stopni, 14 minut west. Później drugi radiooficer zaczął używać nowego kodu ratunkowego SOS. Na mostku działał kapitan Smith. Panowie, chcę mieć stałe meldunki o sytuacji na dole. Zarządzam ewakuację pasażerów. Wszyscy do szalup. Kapitan wiedział, że w szalupach ratunkowych jest miejsce dla 1178 osób, a więc ledwie połowa ludzi na pokładzie mogła liczyć na ratunek. Inni, którzy założyli kamizelki ratunkowe, nie mieli żadnej szansy przeżycia w wodzie, której temperatura niewiele przekraczała 0 stopni Celsjusza. Mogli wytrzymać kilka minut, zanim zabiłoby ich oziębienie organizmu. Bo nieważne gdzie jesteś, nieważne gdzie słuchasz, nieważne czy nienawidzisz, nieważne czy kochasz, dla nas nie ma różnicy, ważne, że jesteś. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej. Serdecznie witam, nareszcie nareszcie doszedłem do głosu, bo Boguś już dwa razy mówił, jacyś panowie na wystawie, no i najwyższy czas na mnie. Serdecznie witam, drogich słuchaczy, w podcaście My Heart Will Go On, czyli kusząca Celina, aczkolwiek zajęta śpiewała przed chwilą dla wszystkich moich drogich słuchaczy. Serdecznie witamy dzisiaj, jak już wspomniałem, z Belfastu, Siedzimy sobie... Jakieś 350 metrów od miejsca, gdzie Titanik został zbudowany. Siedzimy sobie na kramężniku. Za nami są dwa największe w zasadzie nie, przepraszam, są dwa największe w Europie dźwigi, ale drugi i trzeci na świecie czyli Dawid i Goliat. Znajdujemy się bardzo, bardzo blisko miejsca, gdzie ponad 100 lat temu zaczęto budować Titanika. Ale czy na pewno Titanika? Oto jest pytanie. Właśnie. Kilka dni temu oglądałem bardzo, bardzo ciekawy program o Titaniku. Chociaż do końca nie wiem, mówiąc szczerze, co oglądałem, nie to, że miałem jakieś kłopoty z wizualizacją, ale program był taki bardzo e, dwuznaczny, znaczy taka była. Taki był zamysł programu. Otóż otóż troszeczkę od końca. Było ich trzech. Titanic, Olympic i Brytanik. Tak, trzy statki bardzo, bardzo podobne do siebie. Zatem wszęmi wszem wobec wiadomo, że 14 kwietnia 1912 roku statek pasażerski o wyporności prawie 46 tysięcy ton, wówczas największy, rzekomo niezatapialny, wyruszył swój dziewiczy rejs. To już Moi drodzy słuchacze, zdążyli usłyszeć, bo Boguś, nasz tajny agent, zdążył to wszystko powiedzieć. Zatem wypłynął i kilka dni później, o 23.40 zderzył się z Górą Lodową. 2207 osób albo 2224 osoby, to różnie, różnie tutaj ludzie mówią, ale zginęło y, dużo, dużo, dużo za dużo. 705 osób, jak powiedziałem na początku zginęło, nieprawda 705 osób tylko przeżyło największą wówczas katastrofę morską zapewnie wszyscy słyszeli o tej katastrofie ale właśnie w tym filmie wystąpił e, George e, wystąpił, w wystąpiła książka George'a Balza e, o tytule Titanic Psycho Forwardings of Tragedy. tragedy, przepraszam, coś mi tutaj tragedy. Tak to chyba. Dwu mam na kartce napisane, ale nie do końca, nie do końca wszystko widziałam. bo mi tu słońce świeci i odbija się od tych dźwigów. Aha, te dźwiki, zapomniałem powiedzieć. Drugi i trzeci największy dźwig na świecie, Dawid i Goliat. Pierwszy jest w stoczni chyba w Kobe w Japonii, ale są to ogromniaste dźwigi. Postaram się Wam drodzy zobaczę zrobić zdjęcie i oczywiście wrzucę na Flickra. Zobaczycie sobie ogromniaste dwa drzwigi, takie żółte, żółte, żółte. Stoczni e, Harald and Wolf. Tak to wtedy było. Zatem e, Forwardings of the Tragedy to jest książka Georgia Balza i pamiętam jak w tym filmie mówili, że ta książka była taką wyrocznią dla Titanika, bo książka była napisana 14 lat przed tragedią i mówiła o tym, że zbudowano ogromny, ogromny statek, który zatonął po zderzeniu z górą lodową. Tak, 14 lat przed tragedią taka książka wyszła. Nie jest to jednak jedyny związek fikcji i rzeczywistości towarzyszący katastrofie Titanika. Kilka lat wcześniej z tego co pamiętam, dziennikarz Sted napisał opowiadanie o podobnym fikcyjnym wypadku na, na morzu. Sted był jednym z prawdziwych pasażerów prawdziwego Titanika i poniósł śmierć na falach oceanu. Tak to wygląda. Film, jak już wspomniałem, był bardzo, bardzo dobrze zrobionym dokumentem. I jak i książka, jak i e, artykuł. Pana Steda były bardzo głęboko opowiadane, że tak się wyrażę, w tym filmie. Cóż jeszcze? Eee, właśnie, właśnie, wspomniałem na początku, że było ich trzech: Titanic, Brytanik i Olympic. Tak. Eee, hmm. I cóż z tego? Właśnie, cóż z tego? Z tego właśnie można się dowiedzieć, że na dno nie poszedł tej nocy Titanic, lecz bliźniacza, wadliwie skonstruowana jednostka Olympic. Badacze sądzą, że zamiana obu, obu statków była desperacką próbą oszukania kompanii ubezpieczeniowej przestępstwem finansowym, gdyż e, Titanic był bardzo, bardzo podobny do Olympika. I właśnie to Olimpik poszedł na dno z tego względu, że miał wady konstrukcyjne i ta nie było po prostu go zatopić pomimo, pomimo wad konstrukcyjnych. Tak to wygląda. Dużo ciekawych zdjęć na filmie, dużo ciekawych e, rozmów z ludźmi. Tak to wygląda. Zatem e, wracajmy do wystawy w Belfaście spytałem się Kustosza tej wystawy o kilka, o kilka moich e, o kilka w zasadzie jego wrażeń na ten temat mam nadzieję, że coś moi drodzy słuchacze usłyszą zatem wracajmy do Belfastu wracajmy na wystawę a potem piosenka i potem Boguś się odezwie po raz trzeci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 I'm xmlns przedmówcio przejdźmy od słów do czynów Thank you for your time. A yeah, you. May I ask you some questions? Yeah. For, this is probably lots of lots of pieces of uh, original files and original postcards. Why do people selling this? Well, I, I don't know. I think people find these these yeah. items all over the place. They, they find them in their attics. Yeah. And and realize by coming to an exhibition like this that uh, it's they've got one of those items yeah. and they're only valuable because people aren't collecting them. Now. Yeah but you know just my main concern is you know why are people selling this you know this... Rather than keeping them? At yeah, all? Well, I don't know. I don't know, I presume yeah. they yeah. commercial gain, they, they yeah. want to clear their family's estate as you would with any item you know if you have a lovely yeah. clock or yeah. you want to sell it. Yeah maybe you want to share with other people. Yeah, yeah I don't know. certainly. Many of them are sold to yeah, exhibitions and know. to museums and libraries. And therefore, and are available to other people. Is there any items you know just uh, from the original Titanic, just from the maybe not excavated but you know just found in a in a in a, in a original Titanic? Well, if you need you need to have a look at the items don't you Just this one. Well, Or if you look at the catalogue, it'll tell yeah. you. Depends on what you mean by original, because the ship, you know, the, shi the yeah, ship. Yeah, I know. Was built here. Yeah. I went to Queenstown. Yeah. And, and then go, go to France. Went. Eventually went to France. France yes. Yeah. Southampton and yeah. then to France, to Cherbourg, Yeah. And then went abroad. Yeah. So lots and lots of people went on and off the boat. Yeah. So there are items here, on board letters and postcards and things. Uh -huh. um, And then afterwards, of course, telegrams, grams mm -hmm. that were sent. Um. Mm -hmm. Just the China, yes, yeah, some of yeah. it, but lots. It's maritime, so it yeah. comes from other ships as well. This is Mauritania, yeah. Um, Lusitania. Yeah, um, it's not just Titanic. Titanic yeah, I was two years ago on it. Probably there was the, this, maybe not exactly the same, but you know the similar exhibition uh, on the city hall, and there was you know. Yes, we were there. here last year. Yeah, but we won't be here next year because uh -huh. they're going to they're improve the city Hall. So uh -huh. But we bring okay. these items, or some mm -hmm. of the items we're going to sell in April. Could you tell me, are those actually from the Titanic or just ordinary White Star Line? Okay, I think they're White Star Line. We yes. need to have a little look and see. I, I, because I have a, one of the little hot towels. Oh, dear! But it doesn't say Titanic it No, none a, of them it's a would do. And it's no, very good. That's right. I brought it along last year, but I was just wondering, do they have. This is the original blankets? Yes. Yeah. So it what the item was. Podchodzimy teraz do takiego leżaka, jaki był na statku. Taki strasznie, strasznie stary leżak i strasznie stary sta 95-letni kot z logiem White Star Lines. Tak to wygląda ta wystawa. Jesteśmy teraz w pomieszczeniu, gdzie są eksponaty już oryginalne ze statku. Mamy mnóstwo talerzy, mamy mnóstwo kartek, mamy listów różnych. Różno telegramów, kartek pocztowych. Mamy także zastawę, jak już wspomniałem, stołową i garnki. To wszystko może niedokładnie jest z Tytanika, jak przed chwilą moi słuchacze zdążyli usłyszeć, ale w tym czasie towarzystwo morskie, czyli White Star Line było właścicielem trzech dużych statków i Tytanic, Olympic i Brytanic. Jak już zdążyliście przed chwilą usłyszeć, mój e, e, lekko kryminalny wątek o, o, o ubezpieczeniach i ta cała zestawa właśnie nie ma na przykład, tak jak pan mówił, loga Titanic, tylko ma logo właśnie White Star Line, czyli, czyli tak to mniej więcej wygląda. Dobrze, przechodzimy do następnego pokoju. Podzielę się z wami dalszą częścią tej wystawy i informacji. To tyle. Tak to formalnie bardzo interesujące. Słuchajcie podcastu nie tylko dla orów. Ach, mordę panie o pani. Dochodziła godzina pierwsza, gdy czwarty oficer Boxhall dostrzegł światła statku przepływającego w pobliżu Titanic'a. Był w odległości zaledwie paru mil, a więc mógł szybko przybyć na miejsce katastrofy i uratować wszystkich pasażerów. Wystrzelono kilka białych rac, aby zwrócić uwagę sąsiada. Nie zareagował. Boxhole dopadł do lampy i za jej pomocą zaczął wysyłać sygnały wezwania o pomoc. Bezskuteczny. Statek jak zjawa nie zareagował. Szybko oddalał się. Radiotelegrafista Jack Phillips wystukiwał morsem wezwania o ratunek. CQD. Zderzyliśmy się z górą lodową. To dziobem. 41 stopni. 46 minut nord. 50 stopni. 14 minut west. CQD. Nasza maszynownia zalana. Statek Kalifornian był w odległości 20 mil od Titanika, którego dziób nabierając wody pochylał się coraz bardziej. Dotarcie do tonącego okrętu zajęłoby im najdłużej półtorej godziny, a więc przybyliby z ratunkiem zanim kadłub Titanika pogrążyłby się pod wodą. Jednakże radiostacja Kaliforniana nie przyjmowała sygnałów ratunkowych. Jeden z marynarzy pełniących służbę na mostku kapitańskim krzyknął do oficera. Panie poruczniku, panie poruczniku! Z lewej strzelają rakiety! Oficer wachtowy podniósł lornetkę do oczu. To może być z Titanica. Oni przechodzili niedawno koło nas. Nad horyzontem zajaśniała biała raca. Albo się bawią... Pisać do dziennika okrętowego, że zauważono sygnały świetlne i poinformować kapitana. Marynarz ostrożnie zastukał do drzwi kabiny, bojąc się zbyt natarczywym hałasem wyrwać ze snu kapitana Stanleya Lorda, który bardzo tego nie lubił. Przepraszam, że pana budzę, ser, ale pierwszy kazał zameldować, że z Titanica strzelają rakiety. Nie. E, to, czy to są rutynowe sygnały kompanii? Marynarz nie zrozumiał, o co chodzi jego zwierzchnikowi. Panie kapitanie... Na niebie widać rację. Pewnie na Titaniku bawią się w najlepsze. No. O pierwszej trzydzieści załoga innego statku, Karpacja, odebrała wezwanie pomocy z Titanika. Kapitan Rostron natychmiast kazał zmienić kurs i całą mocą maszyn ruszył na ratunek tonącemu liniowcowi. Jednakże miał do przebycia 60 mil, to jest 108 kilometrów. Musiało minąć wiele czasu, zanim mógł przybyć na miejsce katastrofy. Zbyt dużo. O godzinie 2.20 wody oceanu zamknęły się nad wielkim liniowcem Titanic, który osiadł na głębokości 4000 metrów. Razem z nim tonęło 1522 pasażerów i członków załogi, którzy pozostali na pokładach lub zmarli w lodowatej wodzie. Zginęli kapitan Edward Smith i pierwszy oficer Mardok. Karpatia przybyła 40 minut później, aby uratować tych, którzy uszli stopieli. Około szóstej Kalifornian dołączył do poszukiwań rozbitków, ale żywych nie było już na wodzie. Jeszcze przez wiele miesięcy wyławiano z oceanu zwłoki pasażerów Titanic'a. Trybunał, który miał wyjaśnić okoliczności katastrofy, zebrał się 12 maja 1912 roku, rozpoczynając przesłuchania, które trwały 36 dni. Obraz, jaki wyłaniał się z zeznań świadków i biegłych, wskazywał jednoznacznie, że przyczyną zatonięcia było zderzenie z górą lodową, w wyniku czego poszycie kadłuba uległo rozdarciu na długości około 90 metrów. Woda wdarła się do pięciu lub sześciu przedziałów, co stało się bezpośrednią przyczyną zatonięcia. Sensacja miała przyjść kilkadziesiąt lat później.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 zatem zbliżał się 14 kwietnia no to co większość zasłuchaczy powie 14 kwietnia data jak inna otóż nie, data szczególna jedyna w swoim rodzaju i ważne, że tego roku tego dnia nawet w 1578 urodził się Filip <śmiech> trzeci Habsburg urodził się król Hiszpanii to nic, że w 1916 roku tego samego dnia urodził się Wojciech Żukrowski, prozaik, publicysta. W 1917 roku zmarł, a może urodził się? Cholera, nie pamiętam. Ludwik Zamenhof, twórca języka Esperanto. Tego samego dnia, ale dawno, dawno temu, w 1966 roku, był chrzest Mieszka pierwszego. A w 1865 tego samego dnia był zamach na Abrahama Lincolna, 16 prezydenta USA. To wszystko ważne, ale dzisiaj, jak już moi drodzy słuchacze zauważyli, tylko, tylko Titanik. No i jego dwaj bracia, Brytanik i Olimpik. Zatem Titanic, jaki był, jaka jego historia? W zasadzie wszyscy wiedzą, bo wypłynął w swoją dziewiczą podróż i od razu można powiedzieć zginął. Ale, ale mam kilka niespodzianek, a może raczej ciekawostek dla wszystkich moich drogich słuchaczy. Zatem w okresie budowy statku panowały hura optymistyczne nastroje co do bezpieczeństwa na morzu. Ostatnim poważniejszym zdarzeniem, jakie było na morzach wszelkiego świata, było e, poważniejsza... Poważniejsza, zaraz po zaraz, się pogubiłem, zapomniałem. A, była, była zderzenie innego statku, również linii Ward White Star. Statek nazywał się Republika i miał zderzenie w 1906 roku z innym statkiem, ale ze względu na małe zniszczenia i szybką pomoc, zdołano uratować wszystkich, wszystkich pasażerów. Wypłynięcie statku z Southampton nie przebiegało bez problemów, jak wspomniał jak wspomniał już wcześniej Boguś. Nasz szpieg podczas wypływania inny statek został lekko wessany pod śrubę. Statek nazywał się New York i mało co nie doszło do katastrofy. Część pasażerów potraktowała jednak to wy wydarzenie jako zły omen i wysiadła w porcie Queenstown. Ta decyzja, jak wiadomo, okazała się zbawienna dla pasażerów, którzy wysiedli. Innym złem innym złym omenem, przepraszam, tu mnie rozśmieszają innym złym omenem był wygub jednego z palaczy, wychylił się on przez będący atrapą czwarty komin statku, który był jak wiecie albo nie wiecie, jak już wspomniałem atrapą, był tylko tak dla dla szpanu i żeby dodać um, takiej e, linii i, i jędrności całego kadłuba, całemu statku zatem palacz a wychylił się przez ten komin i wywołało to ogromne przerażenie niektórych pasażerów. Pewnie myśleli, że taki diabeł stąpiony na statku zamieszkał. Tak to wygląda. O, jeszcze jedną mam dla was, moi drodzy, zobaczyć ciekawostkę. Dzisiaj się troszkę plączę, troszeczkę za dużo informacji troszeczkę nie wiem co wybrać ale ale, no mam nadzieję, że Boguś szpieg Wam to wszystko ładnie i dokładnie przybliży. Aha, jeszcze mam dwie fajne rzeczy. Oficerowie tonącego statku widzieli na horyzoncie inny, średniej wielkości statek, który nie reagował na sygnały świetlne w postaci białych rakiet wystrzeliwanych przez oficera Baxhalla. O tym też Boguś troszeczkę mówił. Statek ten to Californian, Californian czyli ulubiony statek Biedrona. A jego kapitan to był Stanley... Lord Wieloletnie śledztwo po katastrofie ujawniło, że mógł on pospieszyć z pomocą tonącemu Titanicowi. Nie zrobił jednak tego, woląc zignorować zdarzenie, grożąc swojej załodze przed ujawnieniem tego faktu. Tuż po katastrofie, dokładnie wiem, bo to w Irlandii, tuż po katastrofie irlandzkie plotki donosiły, że doszło do niej z powodu dziwnego przesłania w numerze seryjnym statku, czyli 390904 co czytane w odbiciu lustrzanym przy pewnej dozie wyrazamiałości daje wyraz no pope, czyli precz z papieżem. Tym niemniej Tytanik nigdy takiego numeru nie miał. Jakoś potem taka plotka właśnie gdzieś się pojawiła, ale podobno Tytanik takiego numeru nie miał, zarówno w brytyjskiej izbie handlowej, jak i w stoczni Harland Wolff, gdzie prawdopodobnie miał otrzymać takie numery. A, jeszcze, jeszcze jedną mam fajną ciekawostkę. Omawiając szczegóły odnośnie budowy tych trzech transatlant transatlantyków, ale się plączę tutaj, mi muchy latają wiosenne już koło nosa, e, czyli Brytanika, Olimpika i Titanika White Star Lines rozważało kwestię liczby szalu ratunkowych. Zrezygnowano z większości z nich e, w, już przy budowie e, w stoczni Harald Wolff. A Tak to było. A dlaczego zrezygnowano? Ze względu na to, że linia statku z tymi szalupami nie wyglądała zbyt ciekawie, czyli, czyli ze, względów, ze względów takich wizualnych zrezygnowano na rzecz prostej linii kadłuba. Wiadomo, jak to się oczywiście skończyło. A jeszcze jedna ciekawostka, proszę bardzo, 6 minut, ale jeszcze damy radę. Była Katastrofa statku była wyjątkowym zbiegiem nieszczęśliwych wypadków i decyzji. Zmiana choć jednego z ogniw mogła pra prawdopodobnie uchronić statek od katastrofy. Niniejszym przykładem niech będzie, proszę bardzo, zachowanie ofic oficera Mardoka, kiedy sterował statkiem podczas manewru wymijającego górę lodową. Skierował on statek lewo, to też Boguś o tym mówił, jednocześnie wydając rozkaz całej wstecz, Gdyby jednak kazał wykonać wzrot, e, wzrot, e, zwrot, zwrot lub jedynie zmienić bieg silników Titanic albo ominąłby górę całkowicie albo też wbiłby się w nią całowo nie tonąc jednak a jego komory wodoszczelne były zaprojektowane na wypadek sterzenia całowego. całowego całowego co chce plenie prosem państwa dzisiaj Belfast w ogóle cały jest taki tytanikowy zresztą szczególnie zawsze w marcu i w kwietniu kiedy przypada kolejna losnica zatonięcia statka z Belfast uządza um, właśnie tutaj w City Hallu gdzie przed chwilą byliśmy taką wystawę Belfast dla mnie nie jest miastem ciekawym jest troszeczkę nudny, ale wszystko dla turystów, czyli właśnie Titanic, właśnie stocznia gdzie zbudowano właśnie te wystawy coroczne w City Hallu są dość ciekawe aczkolwiek będąc na wystawie pierwszy raz dwa lata temu mam wrażenie, że było o wiele więcej eksponatów i wiele więcej ciekawych rzeczy Dobrze, koniec mojego nawijania, może jeszcze jedna piosenka, jeszcze raz Boguś i to tyle. Będę tonął malutku i tyle. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, nie będę o więcej. Kolego, w pewnej strach możemy przeginać. Słuchajcie, podcastu nie tylko dla orów. Ale nie można pana w ogóle zrozumieć. Niech pan idzie na źródło. Niech pan mówi głośno. pan Późno w nocy 1 września 1985 roku załoga amerykańskiego statku badawczego Knorr przeszukująca dno oceanu za pomocą zdalnie sterowanego podwodnego pojazdu Argo, zauważyła dziób Transatlantyka. W następnych miesiącach zorganizowano nowe wyprawy. W czerwcu 1986 roku człowiek, którego załoga odnalazła wrak dr Robert Ballard. Zebrał pieniądze i opuścił się na dno oceanu w batyskafie, wyposażonym w podwodny robot z kamerami, za pomocą których można było obejrzeć wnętrze okrętu. Rok później do wraku dotarli Francuzi, posługujący się głębinowym pojazdem. Wyniki oględzin przełamanego kadłuba postawiły wiele nowych pytań, sprawiając, że sprawa Titanic'a stała się bardziej tajemnicza niż dotychczas sądzono. Zlokalizowanie wraku pozwoliło zwrócić cześć kapitanowi Stanleyowi Lordowi. Na tej podstawie udowodniono bowiem, że jego Kalifornian był w odległości co najmniej 20 mil, a więc załoga Titanika nie mogła widzieć świateł jego statku. Do kogo więc błyskał lampą oficer Boxhall? Jaki statek był tak blisko i nie udzielił pomocy? Czyżby na pokładzie tej tajemniczej jednostki znajdowali się ludzie odpowiedzialni za spowodowanie zagłady Transatlantyka? z pozoru bezsensowne pytanie znalazło podstawy, gdy podwodne kamery pokazały, że kadłub Tytanika nie jest rozdarty. Tuż poniżej linii wodnej znajdował się otwór o średnicy około dwóch metrów, którego blachy były wygięte na zewnątrz, co zdawało się sugerować, że wyrwa powstała w wyniku wybuchu. Czyżby na pokładzie była bomba? Komu mogło zależeć na zniszczeniu okrętu z ponad dwoma tysiącami pasażerów? Dzisiaj po terrorystycznych atakach na World Trade Center, wysadzaniu budynków zamieszkanych przez setki ludzi, nie wydaje się to niemożliwe. Wtedy zagłada największego liniowca mogła na lata zatrzymać rozwój transatlantyckiej żeglugi. A może chodziło o zwycięstwo w konkurencyjnej walce o pierwszeństwo na Atlantyku, warte setki milionów dolarów? Pytania wydawały się tym bardziej usprawiedliwione, że dalsze podwodne obserwacje zdawały się wykluczać zderzenie z górą lodową jako wyłączną przyczynę zatonięcia kadłub Titanika rozpadł się na dwie części, które leżały oddalone o około 600 metrów. Nie można wykluczyć, że nastąpiło to w wyniku uderzenia o dno, ale z równym prawdopodobieństwem można przyjąć, że kadłub rozłamał się w wyniku eksplozji. Tym bardziej, że ludzie uratowani z katastrofy mówili, że słyszeli odgłos wybuchu. Rzecz w tym, że nie można było ustalić, czy huk rozległ się, gdy okręt był jeszcze na powierzchni, czy też gdy jego kadłub skrył się pod wodą, co sugerowałoby, że wybuchły kotły. Nie ma jednak żadnych dowodów, że Tytanik zatonął w wyniku wybuchu bomb podłożonych przez terrorystów, którzy uratowali się przed zagładą, uciekając na szalupie do statku pozostającego w pobliżu. To oczywiście wyjaśniałoby obecność dziwnej jednostki, która nie reagowała na wezwania ratunku. Ba, próbowano nawet dopasować do tej teorii zachowanie porucznika Mardoka, który jakoby w zmowie z terrorystami wydał błędny rozkaz cała wstecz, aby doprowadzić do zderzenia z górą lodową. Potem miał sam uciec na pokład statku stojącego w pobliżu, co wyjaśniało, dlaczego nie odnaleziono jego ciała. Bez względu na to, jak bardzo wyniki oględzin wraku mogły rozbudzać wyobraźnię, jedno jest pewne. To nie góra lodowa rozerwała poszycie burty i spowodowała zatopienie okrętu. Amerykańscy eksperci zespołu Williama Garskiego, badający fragment wydobytego kadłuba, uznali, że główną winę ponosi stocznia, która użyła złego materiału do budowy kadłuba. Zaś wibracje wytwarzane przez pracujące z pełną mocą silniki spowodowały wypadnięcie nitów. Uderzenie o górę lodową, które w normalnych warunkach nie spowodowałoby większej szkody, zniszczyło płaty obluzowanego poszycia i spowodowało wdarcie się do wnętrza kadłuba mas wody, które pociągnęły statek na dno. Być może Armator i Wielka Stocznia Harland Wolf zdały sobie sprawę, co było rzeczywistą przyczyną tragedii na Atlantyku. Nie ujawniały jej, aby nie odstraszać pasażerów i nie spowolnić dynamicznego rozwoju ruchu transoceanicznego. Wkrótce dwaj konkurujący przewoźnicy, Canard Line i White Star Line, połączyli się, aby lepiej walczyć z konkurencją Niemców, którzy już w 1913 roku wprowadzili na atlantyckie szlaki wielkie okręty Vaterland o wyporności ponad 54 tysięcy ton i Imperator 52 tysiące ton. 90 lat temu ocean pogrzebał na głębokości 4 tysięcy metrów tajemnicę wielkiej tragedii. Czy kiedykolwiek uda się znaleźć ostateczne wyjaśnienie? Nigdy nie wiesz, co Cię czeka. Szalony podcaster, szalone pomysły, szalone tempo, szalony świat. Podcast nie tylko dla orłów, podać bliżej.